Masa krytyczna, odcinek późny. I zaczynamy w późnych godzinach wieczornych 23.40. Jak to późno jest? ale lepiej późno już wcale. Uwaga, ot otwieram to co trzeba. Kto zgadnie co otworzyłem? Ha, ha, ha a słychać tak dobrze, co otwieram, dlatego że mam mikrofon, no rewelacyjny mikrofon. Posłuchajcie, jak tym mikrofonem słychać coś takiego, słuchajcie. Nie słychać. Eee, nie słychać. Nie, nie, nie, nie, to jest skandal jest zupełnie, nie, nic nie było słychać, dlatego że to, to jest złe piwo. A, wygadałem się, że to jest piwo, no bo tam się tak jakoś dziwnie lało, jakieś takie ciemne piwo. Ciemne piwo, no dobra, masa krytyczna, ostatnia masa krytyczna. Jaka była nieprofesjonalna! O, jak wszyscy powiedzieli, o jaka fajna, nieprofesjonalna! Jaki tu jest sens się starać, ludzie no Ja tutaj sobie mikrofony kupuję, popki, lery robię z poczwórnej pończochy. No, wysterowuję sobie głos, ustawiam wszystko, wszystko dla was, drogi przyjaciele, dla was. No, a wy nic nie doceniacie. Im gorsze, tym lepsze. No i dobrze. E, dostałem takiego maila przy okazji, tak zacznę od maila, żeby mieć to z głowy. E, I ciekawy jestem, czy wy też. Ciekawy jestem, czy wy też dostajecie takie maile. Czy to ja tylko takim wybrańcem jestem? No i mail mówi tak, drogi przyjacielu z dużej i tu sobie myślę, że albo reklama wiagry. Właśnie to nie to, to jakaś jakaś sekta. Ktoś mówi drogi przyjacielu, to co to może być? Nie wiem, coś chcą sprzedać na pewno? Tu się nie pomyliłem. No, ale co? No, piszą dane, tak. Jesteśmy huaj spółki. Tak powiedzieli. Jesteśmy Huawei spółki. Jesteśmy. Na naszej stronie internetowej www.shopglw.com To jest całe zdanie. Jesteśmy huahaj spółki. Na naszej stronie internetowej. Sprzedają głównie jako elektryczne sud Such aparatów cyfrowych such aparatów cyfrowych, telefonów komórkowych LCD TV nie to to po polsku piszą to, czyli LCD TV Xbox, laptopy DV MP4 GPS i tak on i chcesz kupić coś skontaktuj się z nami swobodnie nasza firma chce zaoferować więcej rabaty i najlepszych usług dla biznesu współpracy z tobą company z tobą łamane przez pan? Any swoje inne zainteresowania nie ma za co do naszych we WebSite. <grymne> no i ja końcówka taka, że do remu właśnie. Nie ma za co do naszych we WebSite. Please, prosimy o kontakt pod adresem. De pleasy, prosimy. No i tam adres leci. No. że ciekawe te maile. I dostaję takich ostatni jakiś zatrzęsienie. No, co to się dzieje w ogóle? No, co to jest? Coś się tu dzieje? Ktoś wie, co się dzieje? Nie wiadomo, nie wiem, jakieś oblężenie. Oczywiście, czy to jest firma Huahai. To jest chyba chińska jakaś firma. Shop G... Giel Wuko. Dobra. Dobra. Chyba nie skorzystam, bo jakoś, nie wiem. Zresztą po angielsku był też ten mail napisany. I właśnie to powiem wam, że wcale nie lepiej. <laughs> Chociaż tam był w oryginale, a nie automatem tłumaczony. No. No to ja się łyknę, bo nie po to to nalałem, żeby się przyglądać. nie? Tak się patrzę na puszkę po tym piwie i widzę taki napis Nigdy nie jeżdżę po alkoholu. Taka taka plakietka. No i nawet i tak się stawiają. No ale kto właściwie? Co producent tej puszki? Czy to ta puszka nie jeździ po alkoholu? No na puszce napis, napis, nigdy nie jeżdżę po alkoholu, no, podpisu nie ma. No to nie wiem kto, może firma, czy napisana jaka? Wyprodukowano przez Carlsberg Polska, no, to może ten Carlsberg nie jeździ po alkoholu, nigdy się chwali. To nie jeździ, no wiem, musisz o tym gadać wszystkim. Ludzie, no pff, nigdy nie jeżdżę po alkoholu. Ja sobie nigdy nie robię operacji biustu, ani wiagry nie jadłem, nie muszę pisać na wszystkim co... Produkuje, że nigdy nie zabiłem. Dobrze, no nie chcesz, to nie. Czy ja cię będę zmuszał, nie będę, nie. No. Nie, ale według mnie to jest głupia jakaś ta reklama, taka pff, Nigdy nie jeżdżę po alkoholu, takie, tak jakbym Takie promowanie, żeby być dumnym z tego, że nigdy nie jeżdżę po alkoholu. Jak dla mnie to jakiś dokładnie przeciwny efekt robi, bo mi się aż mi się chce wypić i jechać normalnie. No podnerwiają mnie jakieś takie takie manipulacje dziwaczne słowo a jeszcze sobie przypomniałem a propos a, tak, a propos a propos przypomniałem sobie, że w Krakowie MPK się reklamuje i z czego po pierwsze tego nie rozumiem MPK to jest miejskie, MPK, miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne no autobusy mają i tramwaje tak po pierwsze to ja nie rozumiem po co się reklamują skoro nie ma żadnej konkurencji bo tylko oni są i nie ma żadnych innych autobusów i tramwajów, bo nie wolno. No i Nawet jakby było wolno, to i tak nie wytrzymałem konkurencji, no bo to jest dopłacane i tak przez miasto, państwo, coś. Tam. Nie wiem. No to po co się reklamować? Jaki tu sens? No to ja nie wiem. Gdzie tu sens i logika? No ale się reklamują i wymyślili taką reklamę. Uwaga, że mamy takie jakieś tam plakaty po mieście wiszą z yy, no ze zdjęciami tych autobusów i tramwajów i taki napis spokojnie już jadę i ja sobie myślę co za kompletny idiota wymyślił takie hasło reklamowe no przecież jak to brzmi no jak, no jak dla mnie to brzmi to jest hasło w takiej sytuacji no kiedy się takie rzecz mówi, taką rzecz mówi no wyobraźcie sobie w jakiej sytuacji mówisz że mógłby ktoś powiedzieć że spokojnie już jadę no w takiej że gości się spóźnił 20 minut i ty, u ciebie już szlak trafia, bo ci odmroziły się nogi na tym przystanku. Korzenie już tam wpuściłeś w ten cholerny chodnik. Jeden ci przejechał autobus z napisem Awaria, drugi w ogóle nie przyjechał. I jedzie trzeci 20 minut spóźniony, i kierowca wtedy mówi spokojnie już jadę. No, i oni taką reklamę sobie piszą, że na plakatach. To no super, jest po prostu tak jakby sugerującą, że MPK się zawsze spóźnia, ale jak już się spóźni, to spokojny kierowca mówi spokojnie, już jadę. No. Więc ja nie za bardzo czuję tą reklamę, nie nie za bardzo. No ja bym takiej nie zrobił, bo to taka... Ja czekałem. A bo nie wiem, może jestem naprawdę jakiś przewrażliwy, nastawiony na krytykę. Chodzę tu, krytykuję wszystko. Co ja robię w ogóle? To jest tolerancja. Pierdolisz pan komerans. Co pan ja tylko nie co ty? mogę dać. jak to cicho idzie. Szkoda, bo taki fajny tekst. dzień chwila. Dobra, no to następny temat mam tu. Coś takie dziwne dzisiaj ta masa krytyczna, nie taka jakaś niepozbierana, takie mam przerwy wygadań. Basia poszła sobie do łazienki i ten do wanny tam siedzi i zaraz wyjdzie, On może coś powie. Basia! Wyjdziesz? Chodź! Z tej wanny! się. Dobra, kąpię się. Dobra, nie, nie, no nie będzie dziś Basim, że no przepraszam. Ja ją ja tak, tak, ją zachęcam, żeby tu przyszła, coś powiedziała. Głos ma fajny, nie? Ona nie wierzy, ale. Well... No to, cóż to, trzeba? Przekonać ją, że ma fajny głos. No, więc może je piszcie w komentarzach, może coś przyjdzie, zagada, wyjdzie z tej wanny. No, na razie się kąpię. No to wracając do, my, do do tematu głównego. Nie ma dzisiaj tematu głównego, jest taki bzdurny odcinek. Nieważne, nieważne, nieważne. Bo ja powiem tak, w naszej klasie się dzieją nowe rzeczy i na przykład jest tam profil kogoś, kto się nazywa Pchłasyfilisem. Znalazłem i podejrzewam, a wręcz jestem pewien, że to przez jedną z moich piosenek pod tytułem Pchła syfilisem. No i teraz się pojawiła w naszej klasie osobistość o nazwie Pchła z syfilisem. No i po co ty mówię? No bo mnie wnerwiła jedna rzecz odnośnie pchły, że ta pchła ma więcej znajomych niż ja. No i to, przecież to skandal jest, no. Jak można chcieć być zaznajomiać się z pchłą z syfilisem, po pierwsze z pchłą. Po drugie z syfilisem. A po trzecie to ja jestem autorem tej pchły, kurde. A ona ma więcej niż ja znajomych i przyjaciół. Pchła z syfem. Bez sensu. Nie podoba mi się to. Wszystko jest bez sensu. Dziwne jakieś. Świat jest dziwny taki. Dziwny, dziwny, dziwny, dziwny. Dziwactwa są chodzą z syfilisem po naszej klasie, skandal. A jaką ma, jaki ma obrazek w profilu? No. A ja a propos obrazków profilów na naszej klasie akcja się pojawiła protestacyjna pod tytułem Mam to w dupie, nie płacę. Nie, tak naprawdę to się jakoś inaczej nazywa, ale o to chodzi. Bo nasza klasa wprowadziła opłaty za jakieś tam rzeczy, a ludzie się zbulwersowali, że ja płacić ja nie będę płacić za darmo. Należy mi się. Należy mi się. No i ludzie robią jakąś taką dziwaczną akcję protestacyjną, że ja nie będę płacił na naszą klasę. A kto ci każe? Brazyl. O, jaka ładna muzyczka. Basia przegapia taką ładną muzyczkę. No Miesza z tym, no więc jest jakaś taka dziwaczna akcja. W sumie niedużo ludzi dało się ponieść, tej głupocie kompletnej. Że tak by powiedzieć, nie wiem, no, że, nie wiem, ja dziś nie płacę za chleb. Nie płacę. I chodzi, obnosi się, z, na koszulku, kupuje się koszulki z napisem, nie płacę za chleb, bo mi się należy za darmo już. To ja nie wiem, ja, dla mnie to jest coś takiego, to jest kompletnie niepojęta głupota. Postanowiłem zrobić własną akcję protestacyjną, więc wypierdzielam wszystkich znajomych, którzy mają w profilu ten napis akcja protestacyjna, nie płacę na naszą klasę. Wywalam. Bez w ogóle... No, najpierw wywalam, a potem pytam o co chodzi. No. I będę tępił taką głupotę, no bo aż tak to sorry, ale mi nie zależy, żeby mieć głupich znajomych. Bez mózgu. Ja lubię ogólnie znajomych i przyjaciół, jestem bardzo człowiekiem, który lubi ludzi. Lubię ludzi, no lubię, no fajni są, no ale gra głupota ma swoje granice. Ja sobie zdaję sprawę, że można być człowiekiem, który jest bardzo sympatyczny, kochany, miły, milusi, taki cudowny. Można się z nim napić i wszystko, no ale może być jednocześnie skończonym debilem. I to mnie przeszkadza zupełnie, no jejku, no dużo ludzi głupich jest, no, psz, co to tam, Tu przecież jeszcze nie jest takie złe, no, znaczy, no i może jest nawet, ale można lubić głupich, spoko, mogą być mili, no, no tak. Ale to już są jakieś są granice, ja już nie wytrzymam, na przykład jak ktoś protesty robi takie typu, że nie płacę za coś bo nie, bo mi się za darmo należy no to wypierdzielam no więc właśnie mówię to po to, że jak ktoś się zdziwił że był moim znajomym, a już nie jest na naszej klasie, no to pewnie dlatego, <laughs> sorry przepraszam o, przypomniałem sobie a propos sorry, że miałem skomentować jakiś e, komentarz do przedostatniego odcinka w ogóle nie wiem jaki to był muszę sobie przypomnieć, bo już zdążyłem zapomnieć a w międzyczasie, zanim znajdę ten komentarz, to może w ramach ciekawostki. O, dziś nie ma piosenki, powinna być w środku. A, nie ma piosenki, ale jest, o, nowa piosenka pojawia się na stronie www.martindechowicz.com. Wysłałem ją dzisiaj. To jest piosenka, którą na okoliczność napisałem tego jak się premier z prezydentem pokłócili biedni. No, to sobie wejdźcie, bo mi się puszczać. I tu nie chcę, bo bo ja nie lubię puszczać swoich rzeczy. Słuchać nie lubię. No dobra, to przerwnik powiem tak. Wśród sposobów popełnienia aktu samobójstwa stwierdzono, i tutaj mamy liczby, ile osób. W nawiasach druga liczba to jest ilość mężczyzn, czyli pierwsza liczba to jest ilość ludzi w ogóle, płci wszystkich, a w nawiasie mamy ilość mężczyzn, który, którzy wybrało ten sposób na zakończenie życia na tym łespadole. I mamy tak, otrucie gazem ile? Myślę, 43 osoby. W roku chyba, na rok tak myślę. No tak, 43. W tym mężczyzn ile? 27. No to tak więcej niż kobiet, tak. Ale nie tak bardzo. Za życie trucizny ile? 22. To mnie dziwi, że tak mało ludzi chce trucizną się wywalić z tego świata. 15 mężczyzn. mało. Hmm, Zażycie środków nasennych. O, to może być popularne. Ile? 188. Uu, rekord jak na razie wygrywa. Środki nasenne, w sumie takie, żeby zasnąć snem wiecznym. I w tym mężczyzn 81, czyli to kobiety lubią, szczególnie środki nasenne. No, takie delikatne stworzenia, jak się zrobią, zabija się tak delikatnie, bez krwiny. Zasnę sobie, Zasnę. Hmm następnie uszkodzenie układu krwionośnego. Zastanawiam, co to jest. No to, to, to takie, no to, to, to jakieś mało przyjemne. 108. U, czyli sporo. Więcej niż trucizna i gaz razem. No, a mężczyzn dużo, 80 aż na 108 osób. U, no, hardcore. Inne samookaleczenie, niesprecyzowane, dużo, 136, w tym większość mężczyzn, 104. No, Następnie, o, i tu mamy, uwaga, wychodzi na prowadzenie rzucenie się z wysokości. 400 osób. I to jest tak mniej więcej pół na pół. 261 mężczyzn. Rzucać się z budynku z wysokości. 400. Drugie w kolejności, przypominam, zażycie środków nasennych. To kobiety. Głównie. Co tam dalej mamy? Utopienie się. O, ile? 97. To, to właśnie to takie trudne jest chyba, bo no bo trzeba se kamień czy coś przywiązać, nie? Aha, ile mężczyzn? 49, czyli oto tak pół na pół, no tak. I teraz rekordista wygrany w rankingu bezapelacyjnie absolutnie najpopularniejszy rodzaj śmierci. Jaki? A to na koniec zostawi. Ale w w kolejności ma 10 razy mniej przypadków, to jest po prostu to jest ten sposób, potem długo, długo nic i potem dopiero następny ale to powiem na końcu, a w międzyczasie jeszcze jest rzucenie się pod pojazd i tak 128 osób, zastrzelenie się o 52 niedużo, ale w tym mężczyzn 49, tylko mężczyźni do siebie strzelają i trzy kobiety to taki margines albo może jakieś transwestyci czy co inny sposób, 230 ciekawe jaki. to jest ten inny sposób, tego nie wiem, to jest dziwne no dobrze i teraz, co to był za sposób? Ten najpopularniejszy: 4221 osób. Tak się zabija. Powieszenie się! Wiwi! Wygrany! Ludzie się wieszają! 9 osób na 10. Nie, nie, to zaraz. Źle mówię, źle mówię. Nie. To nie wiem, to mniej trochę. Więcej niż co drugi. A, niech ktoś to policzy. Mi się nie chce teraz. No ale, no dużo, dużo. Następny w kolejności jest dopiero. Po powieszeniu się rzucenie się z wysokości to jest 400 osób, a powieszenie się 4221 w tym mężczyzny. No większość, 3690. Tyle ludzi się wiesza co roku, co roku. Cześć Basia, Basia wróciła. Chodź, chodź, chodź, chodź tu nikt nie patrzy, nie ma kamery. Chodź, chodź. Wow, chodź, chodź, chodź, chodź. Albo nieba się rozpraszam, albo chodź następnym razem, mój. A, szkoda. Ależ się rozrzewnia, Nie się w ogóle skoncentrować, nie mogę z powrotem. No dobra, co my tu mamy wcześniej, komentarz jeszcze miał być dzisiaj w odcinku. Nie, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, Ej, gdzie jest ten jakiś komentarz? Pamiętam, że był ktoś, tam mnie zbluzgał, ale nie wiem za co, a ja mu jakoś odpisałem, też go coś bluzgałem. No nie gdzie te bluzgi? Halo? Nie mogę znaleźć komentarza. Fatalnie. No a ja po to ten odcinek postanowiłem nagrać, żeby... No żeby... Żeby właśnie skomentować, no. Jejku. Jejku. Nie ma. To ja może opowiem... Opowiem wam. Nie, no nie ma tego. Nie, nie. To, to jest skandal zupełny w ogóle. No co za koszmar. To chyba był odcinek heteroseksualny. I coś tutaj było. Kto tu mnie tak zjechał? Jakiś pan. Wiem. Było, przypomniałem sobie. Pan mnie zjechał. Gdzie ten pan jest? Panie! Ja to no, skandal. Ale nudzę teraz. Nie mogę znaleźć, nie mogę znaleźć. Jestem tak nieprzygotowany. Jeśli nieprofesjonalne, to macie. Wy, ludzie, wy. O, jest, mam! 8 października 2008 roku, niejaki słuchacz dodał komentarz i powiedział: Tak, Tak powiedział. Widzę, że to znany słuchacz. Panie Martinie, mówi: Panie Martinie, tak powiem w lewym głośniku teraz. Panie Martinie, powiada. Tak, tak grubym basem mówi. Tak jeszcze raz. Panie Martinie. Kiedy odkryłem masę krytyczną, od razu ściągnąłem kilka archiwalnych odcinków. Jednak ten, który teraz pan nagrał, odstaje od pozostałych, powiada słuchacz. Oprócz wątku z profesorem, what? Nie pamiętam. Niestety muszę powiedzieć, że się nudziłem. No niestety nudziłem się, nudziłem się, mówi słuchacz. Więcej kontrowersji, mniej reklam innych podcastów. A, no jedna była, jedna na 10 odcinków, no ludzie. Kontynuujmy. Oczywiście to Pana sprawa, co się znajdzie w kolejnych odcinkach, ale jeśli kolejny odcinek będzie w podobnym stylu, to to co? To statystyki ściągania MP3 ze strony się zmniejszą o jedną osobę. Pozdrawiam i życzę udanego podcastowania. No, tak powiedział słuchacz. No i co myślicie o tym? No co? Nie, nie wiem. No ja się trochę. Trochę sobie najpierw, najpierw pierwszy odruchnął nie a słuchacza, stracę słuchacza. Wracamy do, do pionu. trasy słuchacza, cennego słuchacza, trzeba dbać o słuchalność, tak, a potem sobie nagle myślę, a właściwie, właściwie, właściwie to. No i tutaj resztę myśli zawarłem w odpowiedzi na ten komentarz, który pozwolę sobie przeczytać tutaj z powodów takich y, instruktażowych, że jak ktoś ma takie właśnie podejście, jak pan słuchacz, to do niego również kieruję te słowa, żeby mi tu więcej głowy nie zawracać, pierdołami panowie. E, a w ogóle to ja przypominam, że ja od początku mówię, od trzech lat, do cholery powtarzam, żeby nie mówić do mnie pan, bo tego nie znoszę. No to w pierwszych słowach tego listu, swego listu, słuchacz powiedział, panie Martinie, i potem użył słowa pan jeszcze z cztery razy w środku. No kurde ludzie... Więc tak. Panie słuchacz ma iż nie słuchać Pan odcinka, w którym przedstawiam swój, to ja mówię w prawym kanale teraz W którym przedstawiam swój światopogląd Co do mówienia do mnie Pan Najwyraźniej nie pamiętasz Pan Również odcinka, w którym wystosowałem Byłem absolutny zakaz słuchania masy krytycznej Dla ludzi bez dystansu I bez poczucia humoru Przy okazji też a było, było tak, bo mnie znowu ktoś zjechał w innym podcaście i mówię, że się nie podoba, nie masz dystansu. Zakaz słuchania tego podcastu było, przypominam, więc na pewno dla pozostałych 1999 słuchaczy będzie to wielkim ciosem, że statystyki słuchania podcastu zmniejszą się o pół promila. Tym niemniej... Uczciwość wymaga, żebym w tym konkretnym, szczególnym przypadku, wiąższy pod uwagę okoliczności oraz sposób przedstawienia przez Pana sprawy, oświadczył całą szczerością, na jaką mnie stać, że mam to w dupie. I niniejszym wszystkim chciałem tak z góry powiedzieć, że tak właśnie reagował na wszelkie tego typu teksty, bo wiecie, jak chcecie mieć słuchalność, to se radio, znaczy tam wiecie, takie listy pisać poważne, że wie pan, co mi się nie podoba, pana pod, pod, podcast, bo no bo, bo nie wiem, co, no to to. Tak, po pierwsze, to. Kurde, w ogóle w dupie mam to. No co mnie to obchodzi? Po co mi. Człowieku, głowę zawracasz takimi pierdołami. Jeśli coś się nie podoba, to cię nie słuchaj, nie pisz mi komentarzy, bo potem muszę. Stary, ja wiesz, że ja komentarze muszę czytać. Czy muszę? Nie muszę, ale ile mam do czytania codziennie? Kurde! No i zawracasz mi głowę, że tam. Z... Czy statystyki. No to co mi tam z tych statystyk? Czy ktoś mi płaci za to? Malkontenci tacy. No. Poza tym luzu więcej, luzu, luzu. a nie że się zmniejszą się statystyki, jak w podobnym stylu to będziesz. To będą to się zmniejszą statystyki. Kolejny odcinek będzie tak skandaliczny jak ten, to. To co? No co? No to, to, co mi zrobisz? No, no co, no co? No co, no co? Ustawka? Gdzie? Dawaj, no to dawaj, no dawaj, no, no dawaj. A tak, w ogóle, to ja polecam samemu zrobić podcast, zanim się, kurde, przyczepi jeden z drugim do mnie, że znowu coś źle robię, no, co se robię, no to co? Well, to co innego będziesz słuchał? I tak nie ma nic innego do słuchania. Jest jeden podcast. Mogę sobie re reklamę taką zrobić, na taką jak MPK w Krakowie, że spokojnie już nagrywam i też taka będzie reklama, bo nie mam żadnej konkurencji i będę reklamował tak, nie wiem po co, jak i tak nikt inny, nikt, nikt inny nie, ble, ble, że nikt nic innego nie ma do słuchania no, a poza tym odkryłem na nowo, po raz kolejny w życiu, jakie to piękne jest, jakie odświeżające, kiedy znowu tak, tak mi przechodzi wszystko i znowu mogę powiedzieć, że mam to wszystko w dupie ale to jest cudowne wyrażenie. Nie ma takiego w języku angielskim. Zawsze mi tego brakowało. No nie możesz powiedzieć I have it in my ass, bo to nie działa. To to jakiś bezsens jest i nikt nie rozumie. What? What? What do you? What? What? No, a po, po polsku jest no piękne, no przecudne wyra wyrażenie. Chyba po rusku też tego nie ma. Czy można? Umienia eta w żopie? A umienia eta w żopie? Nie, chyba nie. Nie wiem, czy jest taki idiot. Piękny polski narodowy idiom. Mam to w dupie. Tylko polski. Polska dla Polaków. Tylko w... jeżeli ktoś coś ma w dupie, to znaczy że to jest Polak. Bo tylko po polsku można mieć coś w dupie. Po angielsku nie można. Po rusku nie można. Po chińsku nie można. Po skandynawsku nie można. Przyszła Basia. Chodź, chodź, powiedz tu. Basia, czy masz coś w dupie? Jedno pytanie tu będzie. Tu, tu do mikrofonu. Tu, tu do tego. Tu. A ja. No, bo cisza jest. Halo, podcast nie lubi ciszy. No? Nie, Basia się zastresował. Dobra, no już, nie, to nie. A, już wiem czemu, bo ja słyszę muzyczkę w uszach, a Basia nie. Trudno. To nic nie powiesz? Powiedz chociaż, że tu jesteś. Dzień dobry, powiedz. Przestaw się milionom słuchaczy. Dzień dobry. No, nie wiem, czy Mam nacisk tu, to tak. Pa, poszła. Trudno. Nie, może Basia się zbulwersuje, jak ja tak przychodzę i mówię publicznie, mówię, że mam to w dupie. Mam w dupie pana słuchacza, no mam w dupie, no co ja mam powiedzieć? No mówię prawdę, wiem. Że potem mi ktoś zarzuca, że mi nie zależy na słuchaczach, bo mówię, że mam ich w dupie. No. no mam, nie mam ich w dupie, nie mam słuchaczy w dupie jako osoby. Mam w dupie fakt, czy mnie ktoś słucha, czy nie. Mi nie zależy mi, to znaczy. Dobrze mówię, Basia się nie gniewa na mnie nie będzie rozwodu. Dobra. No to, ponieważ jest po północy, to ja sobie pójdę. Co, co? Po północy jest dużo. No, aha! Trzeba liczyć czas. Trzeba. No, ha, No, aha! No. te dobrze, no to więc wracając do rzeczy kończymy ten odcinek taki luźny, bo to jest wieczór, chyba że coś mi się jeszcze przypomni przez chwilę co mi się może przypomnieć że aha, właśnie jak się ten grzyb nazywał Basia podobno Basia wyczytała w książce do biologii swojej że według teorii ewolucji pochodzimy, my ludzie my pochodzimy od pędzlaków ja wiem, ja wiem, no tak w skrócie mówię, bo lepiej brzmi. Tak naprawdę to nieprawda jest do końca. Chodzi o to, że my i pędzlaki mamy po te, tego samego przodka. Jesteśmy blisko w drzewie tym takim ewolucyjnym. Czuję wielkie pokrewieństwo już swoje z pędzlakiem. To taki grzyb jest. No i to by się zgadzało, bo człowiek na starość grzybieje. Czyli wraca do korzeni po prostu ewolucyjnych. Wraca tam, gdzie był. To się mówi o dawniej, że człowiek wraca na drzewo. Nie zszedł z drzewa, na przykład. A teraz się będziesz mówił, że nie wiem, co, że wraca do grzyba, pędzluje się z powrotem, nie wiem. Pędzlaki takie grzyby. No nie, mnie to takie ciekawe, nie? Ciekawe. No, czy znaczy, no, niekoniecznie trzeba wierzyć, to, ale no, zawsze można się pośmieć pędzlaków. To ja może, to ja już tak nie trafiam w mikrofon ostatnio. Mam problemy z trafianiem, wiecie? Mam problemy. Ej! Ja, co ja zrobiłem? Ja sobie przypomniałem, że nie przygotowałem na dzisiaj kawału, ale ja to zdążę nadrobić, bo jestem bardzo szybki i robię wszystko na bieżąco, w czasie rzeczywistym. na przykład. Mam tutaj taki katalog Przygotowany a podcast. Potem mam katalog masa krytyczna, podam katalog kawały, ja sobie z tego katalogu wezmę tutaj może katalog. O, o, ten tu kawał przygotuję, będzie na końcu, ale bym zrobił pierwsza od dawna audycja, która nie zakończyłaby się kawałem. No to dobrze. Ostatnie 6 minut. Piękna jest ta muzyka, piękna nasza Polska cała i tak dalej. Coś dzisiaj narodowego miałem powiedzieć. Co to było narodowe? Aha, że w dupie, to już mówię, też mówię. Miałem, ostatnio jakieś takie do improwizacji zdolności mnie opuszczają, dlatego że jestem chory na brzuch. Zatrułem się, jadłem sykiełbasy chyba. A może to wirus był? Ja się na tym nie znam, nie przedstawiał się. A ludzie mnie pytają czasem, na co jesteś chory? No i ja sobie tak myślę, no, a kurde, co za różnica, na co jestem chory? Ja chcę być zdrowy, a co mnie to obchodzi, na co jestem chory? Nieważne, przestanę być już. Na co jestem? Bez sensu, po co, co, po co mi to wiedzieć? No tak by zapytać, a jak się nazywał złodziej, który cię okradł? Albo, a jakie skończył studia? Co mnie to obchodzi? Mam to w dupie, jak prawdziwy Polak. I tak samo mam w dupie, czy to jest jakaś grypa rządkowa, czy wirus, czy sraczka, czy kiełbasa, czy jad obasiane, czy parówka podsmażana, zwyczajna, która mnie podstępem wzięła i zatruła. Co mnie to gówno? Mnie to obchodzi, jak mój Ferdynand Kiepski. No i na tę okoliczność wpuszczam ten piękny fragment z Aidy. O. Teraz wracając do tematu, no więc tak właśnie sobie myślę, że nieważne, nie pytajcie mnie na co jestem chory. Pytajcie mnie, kiedy będę zdrowy. Skupmy się na zdrowiu, a nie na chorobie. No, nie bądźmy jak prezydent Kaczyński. Ktoś mi przysłał jakiś link. Aha, bo to nie jest koczowisko, przepraszam, to nie jest na żywa audycja. Ja jestem rozkojarzony w związku właśnie z tym, że jestem chory i to jest problem. Jej zdolności do improwizacji mi tak odeszły, niczym wody płodowe rodzącą. Ale to wszystko wróci do normy jak tylko... Jak co tylko? No, jak tylko, no... Jak tylko będę zdrowy. Przypominam... a, jaj! jaj, jaj zapomniałem jednego newsa mam tutaj. No, chciałem przeczytać wam, jak się bawią informatycy. Tak się bawi, tak się bawi! programistyczna, coś tam. No nie, dobra, nie wiem. No w każdym razie jest taka krakowska grupa deweloperów, się nazywa dotnet i miałem przeimprezę. Czy ja mówiłem już o tym? Nie, nie mówiłem, nie mówiłem jeszcze tutaj. No i wysłali mi tu maila, że tak że przypominamy, że już jutro 10 października odbędzie się niecodzienne spotkanie krakowskiej grupy deweloperów dotnet, na którym gośćmi specjalnymi będą Madonna, Britney Spears. Tak? Nie. Oczywiście, że nie, bo będą Tim Huckby, ekspert w tworzeniu aplikacji Smart Client oraz Carl Franklin, gospodarz audycji .NET Rocks. Jaka nazwa? .NET Rocks, ja. Yeah. Normalny chat, Przyjdźcie. No i w trakcie spotkania nasi goście zmierzą się w pojedynku. Na co? Czyżby w kisielu? W błocie? Czyżby mokry, mokry kon, koszulek konkurs? Nie. Zmierzą się w pojedynku pokazując swoje najlepsze prezentacje i dema. Tim Huckabee jest jednym z najlepszych światowej klasy specjalistów w dziedzinie programowania aplikacji Smart Client i RIA na platformie.net. W kręgu jego zainteresowań są technologie WPF, Silverlight i MS Surface. I występował na takich konferencjach jak TechEd, Ed, Death Day, Death Days, MEC Worldwide Partner Conference, MGB, MGX oraz PDC. No więc teraz dla zainteresowanych powiem, że ja nie znam ani jednego tego skrótu. Jak już mówiłem pięć razy dzisiaj, mam to w dupie wszystko. Co mnie trochę jest, martwi mnie, bo ja jestem zawo zawodu programistą. Właśnie w dotnet piszę programy. No ale widzicie jak wygląda życie programisty? Takie imprezy, takie imprezy są. Ja, yeah. No, dev dev DevDays MEC, Worldwide Partner Conference MGBMG PDC to są najlepsze imprezy na świecie dla programistów dotnet piszących. No, fajnie być programistą, nie? Tak kiedyś chciałem być programistą. No jak się ludziom zmieniają rzeczy takie. O, jest masakra. Lokalizacja siedziba komar. No tak, to wiele wyjaśnię. No, dla zainteresowanych, to, to jest wszystko jasne. No, więc. No, ja tego nie skomentuję. I tak wszyscy widzicie, o co chodzi w tym zawodzie. No się dziwić, że ja wolę piosenki śpiać. No, jak można być normalnym i być programistą? Nie można. Nie wiem. Może może. Dobra, wszystko jedno. To była masa krytyczna, prawda? Yy, odcinek któryś tam z kolei. Następny może będzie z Basią w końcu. Basia! No, uczy się, przeszkadza mi. przeszkadzam jej. Przeszkadzam. Przeszkadzam, Mam... <laughs> zaraziłem do dupi złem Basie, powiedziała, że ma to w dupie wszystko, nie wszystko yy, dobra, to kończę ten odcinek i może Basia będzie w następnym odcinku? no może Basia ma ładny głos, ale w to nie wierzy nie wiem, ją przekonać, piszcie w komentarzach na stronie www.masakrytyczna.com a, a ja sobie idę pić piwo i spać no jeszcze nie, kurde, zawsze w zły moment to powiem, bo muzyczka się musi tak równo synchronizować z tym, jak ja powiem ostatnie Suwan, to jak powiem to jakoś tak. Piszcie komentarze na stronie ww.masachna.com dobra noc. Zajączek biega po lesie i krzyczy, że wydymal wicę, wydymalwicę. I się lew o tym dowiedział i, kurczę, postanowił, że dorwie, chama. A zajączek dalej biega i krzyczy swoje. Za krzaka sarna wyskakuje. Zajączku, zajączku, uciekaj, bo lew się dowiedział, co zrobiłeś i chce cię zabić. E, tam nie boję się. I biega dalej. Wtedy mały wice. Biegnie sobie, jakieś inne zwierzątko wyskakuje. Oj, lew, kurczę, jak cię złapię, to jesteś już martwy. E, tam nie boję się go. I biega dalej zajączek za chwilę lew ile i biegnie za nim zajączek szybko zacznie biegać jedna, jedno drzewo, drugie drzewo, lew za nim raptem wskoczył do norki, lew za nim i się lew zaklinował wychodzi zajączek rozgląda się Patrzy na lewa odchodzi rozpina raz pory, teraz to mi nikt nie uwierzy <ślad>